Ja bardzo lubię ten mecz. Dobry mecz. Nie tylko do orni. Trochę inne ręce. To podcast nie tylko na on. FUTBOL, FUTBOL, FUTBOL, kto wygra mecz? Serdecznie witamy Państwa w podcaście Nie Tylko dla Orów, gdzie dziś usłyszymy za sprawą sprawnego mikrofonu pana redaktora Filipa D. relacje z mundialu, czyli piłkarskiego wydarzenia roku. Zatem zapraszamy na piłkarskie, kibicowskie chwile. Na początku redaktor nie będzie próbował nic mówić o 8 grupach, 32 drużynach przepytywać gości, dzwonić do pana Darka, będzie próbował sprawnym dialogiem bawić słuchaczy. Ale z czasem, a przede wszystkim pod koniec podcastu, sprawy się skomplikują i wtedy... No zresztą sami Państwo posłuchają. Zapraszamy. Serdecznie witamy w podcaście Nie tylko dla URów, odcinek 310. A przed chwilą usłyszeliście naszego producenta, który musiał, no musiał swoje trzy słowa wrzucić do podcastu. Zatem zaczynamy. Serdecznie witamy z naszego mundialowego studia. Dziś łączymy się z Johannesburga, za mikrofonem ja, czyli redaktor Filip, a z drugiej strony Szyby, nasz wspaniały re realizator Maciej. Ehm, Macieju, odezwij się, żeby słuchacze mogli Cię usłyszeć. Ehm, może w Szybę postukasz? Macieju? Macieju? Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Szyby. pozdrawiam Maciej Skwara. Jestem ogromnie szczęśliwy, że będę mógł realizować dla Państwa dzisiejszy program Jesteśmy w RPA, jesteśmy w Johannesburgu, czyli specjalnie dla słuchaczy, nie tylko dla Orów i dla słuchaczy podcastofonu, relacja z czarnego mundialu, z pierwszego czarnego mundialu. Tak, to był głos Maćka, naszego realizatora, słyszeliście troszeczkę inny, taki dziwny głos, ale z drugiej strony szyby, z drugiej strony e, w reżyserce, tak jakby troszeczkę przez szklankę mówił, ale to jest nasz wewnętrzny interkom w naszym mobilnym studiu CMAX zostaliśmy wysłani tutaj przez nasze studio podcastofonowe i przez ogólnie delegatów podcastowych właśnie na te mistrzostwa, żeby wszystko Wam opowiedzieć jeszcze raz czyli w dzisiejszym podcaście będziemy opowiadać o tym jak wyglądał mundial, będziemy się łączyć jak to nasz producent wcześniej mówił będziemy się łączyć z ekspertami z Darkiem oraz z innymi, innymi ciekawymi ludźmi no i Maćku, bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie tutaj spotkać, że to właśnie my będziemy realizować ten program w zasadzie. Ty będziesz realizował, Maćka nie za dużo będzie w sumie słychać w dzisiejszym programie. Ja tutaj mikrofon będę miał i będę dzierżył go i rozmawiał, jak już wspomniałem, z ekspertami, a Macie będzie dbał o jakość dźwięku, bo to tutaj bardzo ważne, wwz ciągle nam przeszkadzają, ciągle nam tutaj bzyczą, a Macie będzie próbował na naszej konsolecie znaleźć taki guzik, który wyeliminuje te wwz ale jak już wspomniałem, udało nam się przyjechać długi, 14-godzinny lot z przesiadkami w Detroit, w Mulheim, w Nowym Jorku i w Hadze, ale dolecieliśmy i zaczynamy. Zatem Maćku, co dzisiaj w programie? Co przygotowałeś? Bo razem z producentem naszym Łukaszem w sumie wy w dwójkę przygotowaliście program, a ja dzisiaj tylko oddaję głos. Zatem Maćku, co tam, co tam? po drugiej stronie jeszcze by? Co masz nam do powiedzenia? Tak, to prawda. Zarówno to, że 14 godzin lecieliśmy tutaj z różnymi przesiadkami, to był jakiś koszmar. No ale nie ma co narzekać. To tak naprawdę szczęście, że możemy realizować dla Państwa ten program. Początkowo na naszym miejscu mieli siedzieć redaktorzy z subiektywnego podcastu sportowego, jednak ostatecznie w ogólnokrajowym głosowaniu Słuchacze polskich podcastów wybrali właśnie mnie i przede wszystkim Filipa do tego, aby przeprowadzić relacje z RPA dla wszystkich słuchaczy polskich podcastów. Proszę Państwa, co dzisiaj w programie, przede wszystkim będziemy łączyć się z ekspertami. Specjalnie dla naszej audycji zgodzili się udzielić Dariusz Szpakowski, Jacek Gmoch oraz wielu, wielu innych ekspertów. Myślę, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni z tego, że zgodzili się oni podzielić z nami, a przede wszystkim z Wami swoją ekspercką wiedzą. Dziękuję Macieju za ten wstęp i cóż, lecimy z tym podcastem 6 ponad minut, a tutaj w zasadzie żadnej konkretnej treści, zatem lecimy i cóż, i na sam początek możemy yy, przedstawić Wam piosenkę tych mistrzostw czyli Waving Flag i śpiewa ją już momencik, sprawdzam w moim komputerze macie mi tutaj macie wyśli to. Dobra, dzięki. Człowiek nazywa się Kan i piosenka, jak już wspomniałem, waving flag, czyli tak zwany hymn mundialu. I zaraz potem kilka kilka reklam, czyli zapraszamy na piosenkę. Ok, jedziemy. Przepraszamy, to nie ta piosenka. Jeszcze raz. Maciej, piosenka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jeszcze te wstawki. Give me freedom, give me fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. The lifting every our Inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young. Singing songs the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And the of the day. We we all me no. Hello. Jinek? Cześć, Aloj Zgodą. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ona na chwilę z tej Ameryki dzwonia. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net. Ja słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce godają, że to jest ponoć podcast polski podcast, ale on jest jeden na caluśkim świecie co on się w ogóle nie nazywa, no ja, hopie, nie nazywał się i to jest polski podcast www bez nazwy E ja, słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu po tym wszystko opowiesz, jak to posprawdzasz ja, hopie, no fajnie, to wiesz, by dokończyć. ja też cię fez kocham, no trzymaj się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 za tę piosenkę. No i cóż, lecimy, lecimy. Czyli króciutki przegląd. Um... Filip tracę cię, tracę cię, linia siada. Wówuzele strasznie tutaj zakle, zakłócają. Filip, Filip tracę cię, linia siada. W, wuzele zakłócają. Grupowy, czyli tego, co się działo w grupach. Naszą pierwszą ekspertką i specjalistką jest Katarzyna, która, tak, kobieta, kobieta, która powie nam o swoich doznaniach po fazie grupowej, czyli przylecimy ją bardzo, bardzo, bardzo szybko, czyli Katarzyna i ja spotkaliśmy się w studiu w Johannesburgu już jakiś czas temu, czyli dzisiaj staśmy, taśmy lecimy. To podcast, nie Zatem witamy w podcaście nie tylko do urów. Dzisiaj wydanie mundialowe i zrobimy takie małe resume o grupach, czyli mieliśmy osiem grup, ale mamy też pierwszą tutaj, jak to się nazywa, znawczynię naszego eksperta, czyli Katarzyna, zwana także... Dzień Mamba. Tak, Katarzyna, trochę nam tutaj bębenki poszły, ale... Cieszę się, że wówuzeli nie mam. No tak, widziałem w łazience do kompania jedną. Aha, to jest szczotka. Zatem mamy osiem grup i Katarzyna będzie nam dogadywać, czyli mamy pierwszą grupę, czyli w której było RPA, Meksyk, Urugwaj i Francja. Z, tych, z tej grupy wyszedł Urugwaj i Meksyk. Katarzyno, coś fajnego a propos tych drużyn? Kurde, nie pamiętam. Urugwaj. Właśnie niebieskie poszuki. O, o! I blond strzelec. To, I blond strzelec, tak. No, dr... Dzielny był, dzielny był. Tak, tak. Y, czyli Forlan. I jeszcze wiesz, co mi się kojarzy z Urugwajem? No, Kontynuuj. Mhm. Ten, który walnął rękę, jak mi rękę. A to był ten, ten Uruguay, no, no, to no Suarez, tak. Druga grupa, czyli Argentyna, Nigeria, Korea Północna, czyli ta, ta biedna i Grecja. Awansowała Argentyna i Korea, ta biedna, coś tutaj... A Płakali bardzo, nie? Jak przebrali. No tak. Korea Północna. No tak, no. Argentyna, właśnie no. Argentyna, zawiedziana za, za byłam tą Argentyną. Argentyna grała później z y, Niemcami, nie? Panadżera mają takiego słynnego, nie? No, Diego, tak, bag, Magic bag, Hand. Diego. Grupa C, czyli grupa trzecia, Anglia, USA, Algieria i Słowenia. Y, przeszła Anglia i USA. Anglia tak w zasadzie... Ślizgiem. Ślizgiem, takim takim, no, musieli mieć bardzo spocone i tak, brudne gacie, żeby się myśli... tak Disappointing match, nie? Tak, tak. No nie ale... Przynajmniej pierwszy. Tak. E, przecież Algeria im tak dała do wywotu. Nie? No właśnie. Um, tak, tak. I, wiesz, I i ten, właśnie Algeria fajnie, a Anglia bardzo słabo. A w USA właśnie jak grali mecz, to sobie tak przypominam, że jak był, była akcja pod bramką przeciwnika, to właśnie bramkarz USA był po drugiej stronie. Widziałeś to? Po drugiej? Co to znaczy? To znaczy był pod bramką przeciwnika. Aha, aha. Bramkarz aha. USA, wiesz, jak tam była Howard, akcja, tak, no. no. Pierwszy raz widziałam coś takiego, że bramkarz zostawił swoją bramkę i poleciał do bramki przeciwnej, żeby pomóc kolegom. A, no to, to wiesz, była... wszyscy za jednego, jedno za Wiedziałam, wszystkich. Wiedziałam, że ja coś pomie pomieszałam i myślę sobie, hmm, był bramkarz na jedną bramkę. A, to tak. No, on no. był wtedy, akurat Mm -hmm. czyli, czyli tutaj USA. Grupa D. Niemcy, Australia, Serbia i Ghana. Tutaj przeszła, przeszły Niemcy z i Ghana. Coś ci się wspomina z fazy grupowej? Z fazy grupowej em, Serbia grała z Niemcami, nie? Grała, musiała. E, I właśnie ten pracę widziałam kawałek ja tym i prze, ale tak przegrała za, za, Niemcy. No, za dużo nie powiem o tym, ale wiem, że Gana była dosyć mocna i do końca w rally, nie? do końca, tak. I tak właśnie przecież cała Afryka tak strasznie im bo to był na końcu no. afrykański zespół, nie? Tak, afrykański no. Bardzo fajnie było, nie wiem, czy to zauważyłeś że w drużynie niemieckowskiej grał jeden Ganińczyk, który miał obywatelstwo, obywatelstwo niemieckie, a w drużynie ganińskiej grał jego brat. Tak? Mhm. Nie, nie widziałam tego. No, i wow. ten... I to było taki pierwszy raz. Nie? Ale ja ganę bardzo mocno wspierałam, wiesz, na tak? początku, no. no. twój sąsiad no, podobno jest ten y, ciemny. Jest. Tak, więc. Ale więc nie tak, wiem, bo... czy jest właśnie. Aha, z ganowni. Z ganowni. Z ganowni. Tak. Y, grupa piąta, czyli E, czyli Holandia, Dania, Japonia i Kamerun. Tutaj. Katarzyna co ciekawego? To tylko chyba, to tylko Holandię kojarzę tak naprawdę z tych, z tych dużym. Tych pozostałych tak nie za bardzo. Japonia tak troszkę, ale, mhm. ale bardzo troszkę. Tak posłuchajmy relacji teraz holenderskiego, holenderskiego jak i kameruńskiego komentatora jak komentował mecz, czyli Holandia-Kamerun. Proszę bardzo. Reżyserkę mamy to. Ok, ok. To jeszcze te wstawki. Deuxième carton de toi d'Espagne dans cette compétition. Attention, oh, c'était là le bras de Stéphane bien Le bras gauche qui est allé chercher le ballon. C'est un coup froid. Si tu es non-lésité de 20 mètres de gagner par ce portier camerounais, attention à Wesley Schneider. On voit là les hommes grands gabarits de cette sélection hollandaise qui sont montés. Robben, Wesley Schneider, Boulard Van Bommel. Het is Dus niet uh, Marcoen trouwens, maar Idrisu. De invallen. bal wordt uh, door Oranje. Het strafgebied vooruit gekrampt door Heitinga. Ingooien voor Cameroon. De bal bezit uh, voor Cameroon uh, aan de linkerkant uh, waar uh, Nederland even moet kijken of het zich goed opstelt. En dan kan Stekenburg de bal uh, makkelijk pakken. I to jest, wat het Nederland betreft, gewoon aftellen in deze wedstrijd. En, ja, Nederland gaat gewoon met 3 gespeeld 9 punten door naar de finale. finale. We hebben het echte Nederland. Als we het gezien hebben, gaan we er niet in de e, Holandia i Japonia weszła do dalszej grupy. Pamiętasz, Japończyków popieprzali tak jak małe robociki, Mas nie? właśnie nie bardzo wiesz? Ja nie widziałam chyba żadnego meczu z Japonią. Tak? No, coś coś przespałam popieprz. Nie, nie kojarzy za bardzo. Grupa szósta, czyli F jak Filip to Fajna grupa, teoretycznie No też może być Zależy co komu w głowie Czyli Włochy, Paragwaj, New Zealand I Słowacja ty nie mieszkasz blisko Słowacji w Polsce. W zasadzie ja masz obywatelstwo ja chcę, słowackie. Cicha, ja w ogóle, ja co z Słowacji nie kojarzę w ogóle. Co tutaj masz jeszcze? Nie, nie Włochy? Włochy, Paragwaj. O, ale Włochy to poleciały szybko nie, strasznie. No Paragwaj, Nowa Zelandia też nie kojarzę za bardzo. I Słowacja, wiem, że sobie grali, grali, ale sobie też... Posłuchajmy relacji właśnie Włochy i Słowacja. Nasz komentator tutaj e, zaraz e, tak włączymy. prostu posłuchać. A głosy na tu i u nas doma im dzwoniło bude sa vykopávať od našej brány ano bol to peter Pekari, ktorý teraz vyšiel za ciaru do autu brankár Mucha si kladie loptu na malý obdolžník a všetci naši hráči sa vysúvajú dopredu aby Talianom neumožnili okamžite nasadiť smerom našej brány 97. minuta tak to je Úžasný czas. A koniec! W tej chwili slovenská reprezentacja w osemfinale majstrov sieł sveta zvíťazila na talianskom 3-2, 3-2 dvoma dwoma, jednym Kopunka za talianów skorovali Dynatale a Quagliarella. Był to wielki zápas który od obydwóch muścieł si vyžadoval wiele sil taliani boli w dnecznym zápase słabsi. w ostatnich minutach pritlačili, zniżyli ale na wyrównanie im już nie ostało sił. reprezentanti reprezentanci z są w 8. finale, a z tą to radosną sprawą wracamy Słowo domów. Oraz relacja Paragwaju i Nowej Zelandii. Proszę też posłuchać. Bardzo paragwajski tutaj komentator bardzo taki um, nabuzowany. Czyli tego bęga, na I grupa Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli G. Brazylia, Korea Ta bogatsza. Wybrzeże Kości Słonowej i Portugalia. Czyli przeszła do drugiej grupy. Brazylia i Portugalia. Ronaldo, ten pan z reklam nagle o zaczął Jezus, grać w piłkę. ale jak się w ogóle zachował beznadziejnie, po prostu no. taka antybiazda, że wstyd. he, no no bardzo. W ostatnio ja słyszałem kawał, że mama, że dziecko mówi do mamy i, mamo, mamo, zobacz, ten pan od reklam w piłkę gra. He, <śmiech> A pan reklamował w do do pilacji stóp. Mógł. Tak, stóp, <śmiech> <śmiech> tak. tak. tak no, dobrze. Korea, ta bogatsza, też ładnie grali, też ładnie grali, ale no niestety im się nie udało, ale mało brakowało. A jak Portugalia grała? no nieciekawie, szczelili tylko Koreańczykom e, tym, e, tym biedniejszym, bo właśnie w tej grupie byli biedniejsi, w tamtej byli bogatsi, przepraszam to była pomyłka wcześniej, e, no naszczelali im 7 bramek, ale to była jedyna zdobycz bramkowa, jaka była chyba bo z Brazylią chyba, chyba przygrali a z Koreą, a z WKS-em czyli wybrzeże kości słoniowej to chyba było, nie wiem, 0-0 zero, zero, bo ja nie, nie pamiętam ale pozwalajmy relacji Brazylia-Portugalia, naszego komentatora, który dla nas specjalnie komentuje kawałek. O guarda da Portugal, mas atenção a Pep, posição fazer um corte e ali um buraco. São situações que Pep Costa Monteiro não deve repetir. Mas curioso: o Brasil ataca mais, mas remates só de longe, só a distância. Filip, przestań się dotykać, zaraz mamy wejście. Na fasz, na zalóż, na fasze i konkretnie też duel więcej kurzał, więc fabryk, między Majpon i tobie Jędrze Dudę i Daniel I grupa ostatnia, grupa ósma, czyli H, Hiszpania, Szwajcaria, Honduras i Chile. Ja to w ogóle nie kojarzę nikogo poza Hiszpanią. Z tej, z tej grupy seria. Szwajcarzy wszyscy tacy wysocy, a Hiszpania takie małe kurdupelki zażelowane. Zażalowane. No wszyscy to. nie, ale nie będę nawet mamy. Chile bardzo dobrze grało. Nie Bardzo dobrze grał. zatem relacji Hiszpania-Chile. Bardzo dobra, ciekawa relacja. Kto rozumie ten rozumie za tem? Zapraszamy po Hiszpańskie relacje. Pantalones del mismo color, botines de diversos colores y medias de color azul es lo que está luciendo Chile hoy en en su ropa cuando sale al campo de juego. Después seguramente los colores van a cambiar. Porque se dice que España estaría jugando con camiseta diferente a la que habitualmente ocupa y Chile ocuparía entonces la casaquilla roja. Miguel, el himno de Chile que pasamos a escuchar. straszczaj się, czas na reklamę, 15 sekund to tyle, taki szybki przegląd, prze, przegląd grup i dziękujemy naszemu ekspertowi, spotkamy się w dalszej części podcastu już na podsumowanie mundialu Hiszpania zapraszamy Brilliant and great service for Polish podcasts. Just click, just visit, just be amazed. Podcasterfun.pl, Po of course. My name is Kwas. Zakwas. Takie inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście. Papa, Zakwas kafe papakafe.pl Żegnamy reklamy. Słuchasz podcastu Nie tylko dla orów. Redaktorze Dawidziński, Jacek Gmok. Jacek Gmoch jest już tutaj u mnie za szybą. Łączę ja poproszę o plazmę, będę demonstrować ziórkiem i ryśkiem, znaczy tym, ryśikiem. Za pomocą obrysu przybicie Państwu pikniki tajki, znaczy te e, tajniki piłki, Andrzej taktyki, żebyście Państwo ze zrozumieniem mogli oglądać mecze. Na przykładzie drużyny przeanalizują ustawienie na boisku. Bardzo proszę o A Znaczy nie, ten fragment, fragment. O, proszę zobaczyć, tu jest jeden zawodnik, tu jest drugi, a tu trzeci. No i dokładnie z tych wyglądają, prawda? Jeszcze do dorysuję, będzie tak estetycznie, oczywiście szukamy piękna w piłce, Bardzo Proszę, szerszy plan, teraz, o, zatrzymajmy, zatrzymamy, tak, tu jest czwarty, piąty, tu jest szósty, tu jest siódmy, może w kwadraciku ósmy, o, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. bramka, i dwunasty. dwunasty? a nie wiem, co on tu robi, a nie, to jest sędzia, przebrany bardzo, teraz spójrzmy, jak oni są sprytni, na boliżku ustawieni, o, to tu, to tam, a teraz spójrzmy na drużynę przeciwną, prawda, to samo, to jest właśnie piłka, ja może teraz narysuję dla No znaczy piłkę narysuję, o, ta kropeczka tutaj to dziurka, gdzie się pumpuje. O, tutaj. A teraz zobaczymy, jak ważna jest gra bez piłki. Jak oni ładnie grają bez piłki. Szeszy plan, proszę. O, tu, tu, tu te instrumenty na trybunach, no. Tu babeczka na trąbce, gra, bo... wcale piłki nie ma, a gra jej w płucach. Piękne w płucach. <śASZ> Jurek to później Państwu szczegółowo objaśni. O. A to te brat ten słynny, prawda, hiszpański kibic Mala... Manolo mandolinie. E, właśnie, dziękuję Jurek. Manolo tak. A, a za Pani na tamborynie. No miło popatrzeć. Tak, tak. A teraz przeanalizują akcję. Zobaczmy. Ten tu kopi piłkę do tego, tu. O. A ci tu w tych kółkach biegną do tego tam. O. I to był właśnie błąd, bo zamiast ten do, do tego tam powinien biec do tego, o tu, o, w tym kółku. Tak. Jak to mówimy, taka jest piłka. Do widzenia. Dobrze, po niemiecku może troszeczkę w no, Okej, okay, to co? Eee, u... Brr, witam, witam Państwa, nazywam się Gmaki, będę Państwu przybliżał jak, jak, jak przy takich okazjach jak piłkę. Mundial jest na razie w fazie początkowej, być może nawet się skończy, jeśli go Murzyni Werpę, nie ukradną, ale już pierwsze uwagi się nasuwają. Największym przebojem mundialu jest Wenezuela, znaczy ta Buzuela. Wuzuela to jest to taka piłkarska trąbka, która czyni hałas. Jak bumerang, który trafił w szyby banku i włączył alarm i wrócił do żytającego z gotówką. Myśmy sobie z dziurkiem nabyli po Wuzueli w internecie na stronie www.wuzuela.pl i wracaliśmy przez miasto po nocnym podsumowaniu dnia medialowego w telewizji i dmuchaliśmy w w, -w właśnie graliśmy na w, -w skomplikowany utwór napisany na cztery w, -w i waltornie, i mandelę a myśmy z Jurkiem zagrali go na dwóch w, -w i szynach tramwajowych co, prawda, należy uznać, za sukces. ten utwór to cztery pod roku Musoliniego w-w-duelu atiej, aleć apiej. ja jestem z Państwem dzisiaj a miałem być wczoraj a Jurek wychodzi jutro i Jurek. Jurek trochę narożrabiał, bo on dmuchnął w Uzuelą prosto w duchu na komisariacie funkcjonariuszowi i funkcjonariusz musiał swoje kowadełko i morzeczek zbierać pod ścianę na drugim końcu pokoju, prawda? Ale wiecie, byliśmy wtedy po jabulani, znaczy po piłce byliśmy. Jabula to taka kuda, taka, taka piłka do, nowa do grania w piłkę, jabulani właśnie i bramkarze narzekają, że tak piłka się zachowuje się jak, tak, tak, tak jak pojabulana, właśnie. Stąd oficjalna nazwa tej piłki. Właśnie, taka jest właśnie piłka. E, ta nazwa jabulani znaczy pomóżeni skór świętuszyć. Znaczy, ten, przepraszam, świętować. A to na jedno wychodzi tam. No. Kto będzie świętował na koniec? Czas pokaże. Słuchajcie mnie, to wam powiem. Do uszczyszenia. Dobra, Filip, przykuj się. oj, okay, teniambo. Teníamos en la bola de cristal decíamos está el segundo. Reboleada al ángulo superior derecho del once, un grante en el de todo los tiempos. Okej, Diego. Czyli faza grupowa już za nami. Przed chwilą słyszeliśmy radość paraguajskiego komentatora ze zdobycia bramki i cóż, Jak już powiem, faza grupowa za nami do drugiej fazy przeszły drużyny. Ja tutaj mam w reżyserce od Macieja karteczkę. Maciej im przez szybę pokazuje. Czyli tak, 1-8 Urugwaj-Korea. Tutaj 2-1 zwyciężył Urugwaj. Potem mecz USA-Ghana. Czyli Ghana wygrała 1, przepraszam, 2-1. Holandia, Słowenia, tutaj Holandia wygrała 2-1. Brazylia, Chile, tutaj dość gładko niestety. Moja ulubiona drużyna przegrała, czyli 3-0 dla Brazylii. Niemcy, Anglia, tutaj 4-1, po prostu rewelacyjny mecz. A Argentyna, Meksyk, tutaj też dość gładko poszło 3-1, mecz dużej kontrowersji. Potem Paragwaj, Japonia, 0-0 do... Do przerwy, do końca meczu, i potem 5-3 w karnych. No i na końcu Hiszpania, Portugalia. Jakże nudny i nieciekawy mecz. Hiszpania wygrała 1-0 i tak wygląda 1-8 finałów. I co dalej, i co dalej. Lecimy, lecimy dalej, czyli 1-4 finałów. Uruguay, Ghana. Tutaj mamy specjalną specjalne połączenie, troszeczkę mi się język plącze, proszę, pra, przepraszam ta różnica czasów pomiędzy Polską a ERPA robi swoje robi swoje, ale mamy tutaj dwóch jak oni się nazywają, no Maciej mi tutaj mówi dwóch znawców, czyli połączymy się zaraz z nimi dalej Holandia, Brazylia 2-1, Niemcy, Argentyna 4-0, to było niespodziewane i Paragwaj, Hiszpania znowu 1-0, Hiszpania znowu takim nędznym meczem wygrali. Ale łączymy się teraz z naszymi, z naszymi specjalistami, czyli powracamy do meczu Urugwaj-Gana. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy. Kolejne spotkanie z ekspertem. Dzisiaj ekspertem jest znany fanatyk Arki Gdynia, Tomasz M. I Tomasz, chciałbym Cię spytać, jak Twoje preferencje mundialowe w tym roku? Co myślałeś, że wygra, kto nie wygrał i w ogóle jak jest z niemiecką reprezentacją Urugwaju? Tak, ja myślałem, że zdecydowanie wygrają Niemcy. Jeszcze do końca nie byłem pewien, czy pod postacią Urugwaju, Argentyny czy Brazylii. No i moje przewidywania się sprawdziły, tak, że już możemy tutaj, tutaj celebrować sukces Urugwaju, który wygrał Mistrzostwa Świata. Kiedy Państwo będą słuchali tego, pewnie będzie jeszcze 5 lipca, aczkolwiek my już wiemy, że 11 lipca wygrała reprezentacja Niemiec w Brazylii. I tak, ogromne zaskoczenie, ogromny sukces, no ale ja to niestety już przewidywałem to od samego początku, już od 15 czerwca. Czy obstawiał Pan gdzieś jakieś pieniążki? To niestety nie mogę powiedzieć, że, że, że... Jak się Państwo przekonają, będzie duży wstrząs dla powiedz, znanej firmy irlandzkiej. Aha. Chciałem Cię spytać e, o poziom e, piłki nożnej na Mistrzostwach Świata. Gdzie oni teraz grają? W RPA? Tam, gdzie jest zima. Tam, gdzie jest zima, tak. To jest właśnie bardzo ciekawe, że, że, że jest, jest, jest jakby bardzo dobry. Na przykład telewizory, to się teraz okazało, że tutaj, tak, w, jednym, w jednym z eleganckich lokali, oglądaliśmy, telewizja była brana z takiego druta specjalnego. I, i, i oglądaliśmy właśnie jeden z meczów i tak, jest dokładnie jest tam zima i padał śnieg. Tak, śnieżyło, śnieżyło w telewizji, tak, dlatego to Tomasz... na trzeci, trzeci mecz jest śnieżyło i po tak. prostu ci biedacy się trzęsą, tak, bo, bo jest im zimno bardzo. Mhm. Jest im dziwnego, że, że, że Niemcy wygrali jak zwykle zresztą. chociaż pod Stalingarem przegrali. Nasz ekspres Tomasz M Ale, jest... Jak widać, wyciągnęli wnioski z tej przegranej i hmm. już, już śnieży, a jednak Niemcy nie, nie przekonali do... Nie by streszczaj się, streszczaj się, czas na reklamę, 15 sekund. Tak, bardzo zrobiliśmy tutaj taką małą zbiórkę na, na lepszą antenę dla koleżanki, żeby jednak jej nie śnieżyło. Werpa, dalej zima, no, no, dalej no, grają. To może być, to może być, prawda, taka, taka, taka, jak mówią Anglicy, błogosławieństwo e, z ukuciem. Ponieważ jeżeli przestanie śnieżyć, to mogą Niemcy przestać wygrywać, a wtedy przewidywania mogą się nie spełnić, albo trzeba będzie ten tym Polskę skasować, więc, więc... No tak, są trzy niemieckie drużyny, jeszcze grające. Niemcy, Urugwaj i Argentyna, więc... A Brazylia już nie wiemy. No. Nie, Brazylia już nie Tak, wie. to prawda, no. tak. Urugwaj wygramy tak. w całej mistrzostwo. No dobrze, 60 lat temu skończyła się wojna, my gramy w piłkę. Panie Tomaszu, ulubiony, ulubiony zawodnik? Żeby ja w ulubionym kolorze. Ulubiony kolor to jest zdecydowanie niebieski. Niebieskie oczy... To nie jest tak. pod pod włosy, tak. Tak, tak to ta, ta, taki typ zawodników preferujemy na tych mistrzostwach. silny kondycyjnie, silny zarys szczęki i, i, i, i dosyć dobre dobra, dobra pojęcie historii i dużo złotych zębów. Tak. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. To jest sportowy. Poki macie biegówki? Przydałyby e... się. No. No, żeby się poruszać po mieście? Ty, błyskotliwy jesteś. No bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i nijak mi nie wyszło. Dobry, <śmiech> tak. Ciekawy, na... tak. Nic, Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, co już zrobiliśmy. Woda też. Woda też. Czas kończyć, kończy, Będziemy kończyć. Uwolnie, kończy się Nie opowiem do wcipu. No tak, bez zupełnie. Subiektywny podcast sportowy. Ale, ale, ale, co to widzimy, to na naszych zjiściach my radzimy widzieć pasem, radzi, prochale, ház. Nic nam <śm> ale, ale, <śm> ale, ale, Krecik Kibicem, czyli najnowsze wiadomości sportowe z Czeskiej Republiki. Pewni Polski, podcast z Czeskiej Republiki. www.420.mypodcast.com. Żegnamy reklamy. Bardzo się witamy, kolejny nasz ekspert, tym razem Barnaba FD to jest ekspert, podobno ma korzenie holenderskie. Barnaba, czy to jest prawda? A rzeczywiście prawda to jest, tak? A to akurat trafił, bo tak. moja rodzina pochodzi z Holandii. Tak. Mamy przydomek Van. Tak. akurat nie Dorda, do ale zywert, z Holandii, więc moje serce blisko sprzyja Holendrom i tak. dzisiaj okazało się. To ja pewne jednak... rzeczy, ja wiem, redaktor wie. specjalnie zapytam. Więc dzisiaj postanowiłem ten, żeby się nacieszyć zwycięstwem Holendrów, zaczęć na... obliść się pomarańczami, tak? tak. Bo wielki sukces nad Brazylijczykami. Niespodziewany, przyznam Komarańczy szczerze. 14%. Nie, 11%, przepraszam. pomarańczy, prawda, może być to Tak, pod na... mhm. żółta jest. Chciałem się spytać, jak pan ekspert przed medialem typował, a jak teraz w zasadzie? Jesteśmy po fazie grupowej i no już jest wszystko prawie rozwiązane. Jak pan na początku myślał, jak to będzie? A, no, jak, a jak teraz? Ja no, nie typowałem na początku Holandię, bo to, jak mówiłem, korzenie holenderskie, więc, więc mój plan rzeczywiście spełnia. Cran jedzie do przodu, nie przegrała żadnego meczu, jak pamiętam. Do tak. tej pory prawda wygrała z tym Canadinios, Ka, tak? tak, tak. Tam... <laughs> Kanadinios. Canadinios właśnie. Z no. tymi żółty, tak. żółtymi, co tam koszulki donoszą. Tak. No i teraz właśnie będą walczyć z Uruguayem, tak? Więc ja sądzę, że, dężę, że zmierzą się w finałach z najprawdopodobniej z Argentyną. Tak można? Będzie wydanie. Będzie właśnie można, no. tak, bo to Argentyna gra z Niemcami, e, prawdopodobnie Niemcy kontra Niemcy właściwie. Tak. Ja pana Hermana Tomasza pytałem się o ulubioną drużynę. Wiemy, że już Holandia, ale czy na przykład jakiś nowy... Tomasz, no, Holandia? Pan Tomasz Niemiec mówił, że on Urugwaj lubi, nie wszystkie drużyny niemieckie. Aha, rozumiem. Tak, ale... ale Gdyna, Niemcy, tak, Urugwaj... Tak, tak, tak, bo to wszystko jest ta sama. Tak? Tak. Ja chciałem się tutaj właśnie inne pytanie. Jaki jakiś, czy nowy styl pan zauważył, pan ekspert w, w tych mistrzostwach? jakiś nie wiem, coś ciekawego? Oprócz na przykład bramek nieuznanych, albo też jakieś fajne momenty? Znaczy bardzo mi się podoba ten zagrania ręką zawodników. To, to się robi dosyć często. Ostatnio, dzisiaj właśnie podczas meczu Gana Ghana, e, e, Urugwaj, bardzo. Odniosłem wrażenie, że ten że zawodnik Urugwaju nadzieję, miał nadzieję, że sędzia nie zauważy, a, tak, tego, tak albo nie zakwalifikuje prawda, tego akurat jako, jako zagrania ręką. Jednak tym razem się nie udało. Podobnie jak nie udało się, prawda? Kewelowi wcześniej, innej drużynie w Australii akurat, prawda? natomiast y, nie pamiętam, jakie to było dokładnie, gdzie udało się akurat chyba, chyba Argentyńczykowi, nie jestem teraz pewien. Tak, taki mały Zagrać, kłodaty, zagrać prawda, ręką dokładnie, tak. prawda, no. ten, no właśnie tak ten i, nie właśnie i ten, nie w żadnego no. karnego, tak. chciałem się spytać tylko o ostatnią rzecz. Więc bardzo mi się podoba wyboru zagrania ręką, ręką w tej chwili, prawda, i decyzji sędziego wygląda tak. zagrania ręką. Czasami tak, czasami nie. Tak. Chciałem się spytać ostatnią rzecz. Jeśli Hiszpania będzie mistrzem świata, Hiszpania świata, to czy będziemy wtedy się tak samo wstydzić naszej przegranej 6 no, Oczywiście, że nie bo to będzie oznaczało da mniej więcej, że Polska jest wicemistrzami świata. Tak. Dobrze. Tak. to tyle. Tym optymistycznym akcentem kończymy kolejne wejście i poszukamy następnego eksperta. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo. To był Barnabas tak, ja z Holandii. To tyle w pierwszej części, w zasadzie chciałoby się powiedzieć w pierwszej połowie podcastu, czyli to wszystko, co dzisiaj usłyszeliście, przygotował nasz producent Papa oraz nasz realizator Maciej. Mam nadzieję, że w drugiej części podcastu będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej interesująco i jeszcze więcej informacji. A pierwszą połowę kończymy starym, dobrym Janem Ciszewskim, czyli Polska 1982 rok. I czy ktoś pamięta, kiedy ostatni raz Polska wygrywała w mundialu w takim stylu? Zapraszamy na drugą część i mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Zapraszam. Sansa Kupcewicz, proszę Państwa, z Polarek sam na sam, gol! Gol! Proszę Państwa, wreszcie, tak by powiedziałem, specjalista od takich piłek i po zagraniu, proszę Państwa, Kupcewicza w uliczkę do Smolarka, Włodzimierz Smolarek wreszcie strzela tę upragnioną bramkę, na którą czekały miliony. To jest dziesiąta minuta gry, przeciwległy róg bramki. 1-0 dla Polski A więc i my strzelamy bramkę na mistrzostwach świata Uribe rozpoczyna I na prawo Jeszcze raz Duarte Diaz przesuwa się, środkowy obrońca Jest także Velázquez Przepuszczenie piłki do Uribe Lato pójdzie sam z lewej strony Ma proszę Państwa Gol będzie, będzie gol, jest Proszę Państwa, 2-0, odkryli się Peruviańczycy, wspaniała sprawa, 13 minuta proszę Państwa, 2-0 dla Polski, 13 minuta gry drugiej połowy, poszedł ten El Loco, jak go nazywają, szaleniec. Ramon Quiroga z bramki, ale Grzegorz Lato, Och puścił mu przy dłoni, do pustej bramki. Wspaniały cał i 2-0 dla Polski. Kupszewicz, Buntol, wybicie piłki poza boicie. Ta realizacja, myślę, że wyszło nam to nie najgorzej.